Jest 19.00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Iran reaguje na słowa Trumpa, który mówił, że nowe władze w Teheranie poprosiły o zawieszenie broni. Uzbrojony napastnik z fabryki w Łodzi, zatrzymany, wiadomo już, jakie usłyszy zarzuty. Wielkanoc tuż, tuższe w aktualnościach sprawdzamy co przed świętami zdrożało, a za co zapłacimy mniej. Jest odpowiedź Iranu na słowa Donalda Trumpa w sprawie zawieszenia broni. Władze w Teheranie zapewniają, że nie wyszły z taką propozycją do USA. Rzecznik msz -u Iranu, cytowany przez Państwową Telewizję Irańską, mówi, że to fałszywe i bezpodstawne doniesienia. Wieczorem prezydent Stanów Zjednoczonych ma wygłosić orędzie do narodów. W wywiadzie dla agencji Reutera zapowiedział, że powie wtedy, że rozważa wycofanie Stanów Zjednoczonych z NATO. Sędziowie wybrani do Trybunału Konstytucyjnego piszą list do prezydenta, pytają o datę ich ślubowania. Pisma wysłało czworo sędziów, którzy wciąż czekają na zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego. Dziś Karol Nawrocki odebrał ślubowanie od dwojga z sześciorga wybranych w marcu sędziów. Według prezydenckich ministrów Karol Nawrocki nie miał innego wyjścia. Według ministra sprawiedliwości w ten sposób łamie prawo. O kolejnej odsłonie sporu o Trybunał Konstytucyjny. Mariusz Pieśniewski.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 Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszy napastnik, który wtargnął do jednej z łódzkich fabryk, strzelał do jednego z pracowników, a potem się zabarykadował. Policjanci dostali zgłoszenie po siódmej rano. Służby zabezpieczyły cały teren zakładu i ewakuowały 400 pracowników firm. Nikomu nic się nie stało, mówi aspirant Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.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 Drewniany taras. Runął. Zginęła jedna osoba. Są wyroki dla winnych zaniedbań. Osiem lat temu zawalił się fragment konstrukcji przy zabytkowych murach obronnych. W Paczkowie zginęła 37-latka. Dwie inne osoby zostały ciężko ranne. Sąd w Opolu skazał projektanta, wykonawcę i inspektora nadzoru inwestorskiego na kary więzienia od półtora roku do trzech lat. Zawaliło się nam życie, ale nareszcie to koniec naszej batalii przed sądem, mówił mąż tragicznie zmarłej w wypadku kobiety. Przyjmujemy ten wyrok z zadowoleniem. Ciężko powiedzieć, czy ten wyrok jest sprawiedliwy, niesprawiedliwy, bo sytuacja no, jest ciężka do oceny, natomiast przyjmujemy go z zadowoleniem. Sądziłem, że, że, że kara będzie mniejsza. Wyrok nie jest prawomocny. Na razie nie wiadomo, czy będzie apelacja. To są aktualności jedynki. Zakupy przedświąteczne droższe niż rok temu. W tym roku więcej zapłacimy za pomidory, ogórki, jajka, wołowinę i cielęcinę. Tańsze jest za to masło, olej, wieprzowina i ziemniaki. Ile płacę? 27. 27. Drożej jest. Na pewno będę decydowała. Na pewno z czegoś zrezygnuję. Specjalnie tego nie odczułam. Może trochę drożej. Mięsa nie jadam, węglin nie jadam. Także jedyne moje wydatki to właśnie warzywa i jakieś tam no, do przygotowania sernika, wiktuały. Coś się dzisiaj udało kupić takiego świątecznego? I w zasadzie do, białą kiełbasę do żurku. Ograniczam się do tego, na co mnie stać. Z warszawiakami na jednym ze stołecznych bazarków rozmawiała Agata Król. Schronisko w Dolinie Pięciu Stawów Polskich w Tatrach odcięte od świata w górach obowiązuje czwarty stopień zagrożenia lawinowego. W schronisku są turyści, ale nic im nie grozi. Jedzenia im wystarczy, zapewnia gospodyni schroniska Marychna Krzeptowska.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 To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy na południowym wschodzie i południu zachmurzenie dużej i całkowitej I tam okresami opady deszczu. W rejonach podgórskich deszczu za śniegiem, a w górach śniegu. Temperatura minimalna od minus 3 stopni w okolicach Bydgoszczy, około zera w centrum, do plus 4 w Przemyślu. Na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali. Jedynka.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 Radia Watykańskiego Watykan News Wierni świeccy powinni być świadkami Królestwa Bożego i nieść światu radość Chrystusa, powiedział Leon XIV w katechezie podczas audiencji generalnej Papież zachęcił Polaków do adoracji Najświętszego Sakramentu przy grobach pańskich oraz do uczestnictwa w procesji rezurekcyjnej Ojciec Święty prosi o modlitwę za chorych, ubogich oraz niewinne ofiary wojen Wojciech Rogacin, Aktualności z Watykanu. Wierni świeccy uczestnicząc w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa są wezwani do bycia uczniami misjonarzami, niosącymi radość Chrystusa, którego spotkali, wskazał ojciec święty Leon XIV w katechezie podczas środowej audiencji generalnej. Rozważanie papież poświęcił czwartemu rozdziałowi Konstytucji Lumen Gentium, który wskazuje na ważne zadanie ludu Bożego. Święty Lud Boży nie jest zatem nigdy bezkształtną masą, lecz ciałem Chrystusa lub, jak mawiał święty Augustyn, Chrystus totus. Jest wspólnotą organicznie uporządkowaną dzięki owocnej relacji między dwiema formami uczestnictwa w kapłaństwie Chrystusa, kapłaństwem wspólnym wiernych i kapłaństwem służebnym. Na mocy chrztu wierni świeccy uczestniczą w tym samym kapłaństwie Chrystusa. Apostolat świeckich nie ogranicza się do przestrzeni Kościoła, lecz rozciąga się na cały świat, mówił papież. Świat potrzebuje, aby został przepojony Duchem Chrystusa i w sprawiedliwości, miłości i pokoju tym skuteczniej osiągał swój cel, A jest to możliwe tylko dzięki zaangażowaniu, służbie i świadectwu świeckich. Jest to zachęta do bycia tym kościołem wychodzącym, o którym mówił nam papież Franciszek. Kościołem wcielonym w historię, zawsze otwartym na misję, w którym wszyscy jesteśmy powołani do bycia uczniami misjonarzami, apostołami Ewangelii, świadkami Królestwa Bożego, niosącymi radość Chrystusa, którego spotkaliśmy. Muzyka przed zbliżającym się Triduum Paschalnym Leon XIV pozdrawiając pielgrzymów z Polski wezwał, aby poprzez trwanie na adoracji Najświętszego Sakramentu przy grobach pańskich Uczyli się też trwania przy Chrystusie w godzinie ciszy i próby. Saluto cordialmente i Polaki. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Adorując w tych dniach Najświętszy sakrament przy grobach pańskich, uczcie się trwać wiernie przy Chrystusie w godzinie ciszy i próby. A gdy zabrzmią Wielkanocne dzwony, niech udział w procesji rezurekcyjnej będzie wyznaniem wiary, że miłość i pokój są silniejsze niż śmierć. Wszystkich was błogosławię tutti. Pozdrawiając wiernych języka arabskiego, papież wezwał, aby w obliczu zbliżających się świąt wielkanocnych modlić się za chorych, ubogich oraz niewinne ofiary wojen. W Wielkiej Brytanii upada ustawa o wspomaganym samobójstwie. Przeciw ustawie jest wielu lekarzy i polityków, a także kościół, który modli się o ochronę życia. Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy ustawy przyznają, że nie wejdzie ona w życie w obecnej sesji parlamentu, a więc upadnie, bo nie może być procedowana ponownie. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko Radio Bobola Londyn. Więcej wiadomości na portalu ukośnik.pl .va i na mediach społecznościowych Vaticannews.pl. Słuchają Państwo programu pierwszego polskiego radia. Eureka. Audycja popularno-naukowa. Dobry wieczór Państwu. Dziś trzy propozycje naukowych tematów. Przypomnimy historię lwowskich ślubów króla Jana Kazimierza. Powiemy o niezwykłej wystawie w Zamku Królewskim w Warszawie, a za chwilę przedstawimy historię siedzib Polskiego Radia. Zapraszam, Katarzyna Jankowska. Jedynka. To jest radio. Proszę Państwa, chcielibyśmy opowiedzieć historię Polskiego Radia poprzez kolejne siedziby od początku jego istnienia, czyli czasów przedwojennych. W studiu witam gościa programu. Jest z nami redaktor Krzysztof Michalski, dziennikarz radiowy, były prezes Polskiego Radia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Od dawna chciałam przypomnieć słuchaczom i radiowcom również historię naszych rozgłośni, ich projektów, tych zrealizowanych i tych, które przerwał wybuch II wojny światowej. No i zaczynając od początku, czyli od pierwszych studiów, które znajdowały się w zaimprowizowanych bardzo miejscach, mieszkaniach, biurach, no i oczywiście w różnych warunkach technicznych. Tak, przypomnijmy, że Polskie Radio powstało jako jedno z przedsiębiorstw największego koncernu II Rzeczpospolitej, koncernu Siła i Światło. Już w 23. roku udało się stworzyć wewnętrzną komórkę Polskie Radio, które... W lutym 1924 roku zostało zarejestrowane jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ale cały czas był to element tego wielkiego koncernu. No i ta spółka właśnie, ta spółka, w której zatrudniona była tylko jedna sekretarka, otrzymała... 18 sierpnia 25 roku, licencji na nadawanie programów ogólnopolskich, spółka Siła i Światło miała swoją siedzibę przy Alei Róż 10. Pierwszą siedzibą to był właśnie pokoik przy Alei Róż 10 w Warszawie. Za kolejną uznaje się Towarzystwo Kredytowe Ziemiańskie w budynku dzisiejszego Państwowego Muzeum Etnograficznego, gdzie 18 kwietnia 1926 roku, to już wszyscy wiemy, nadano pierwszą audycję. No tak, bo... Jak powiedziałem, Polskie Radio po wygraniu konkursu nie miało siedziby ani redakcji. Programy i do tego zobowiązywała licencja miały być nadawane już do końca 25 roku. Niestety to się nie udało. Polskie Radio, no mówiąc skrótowo, przejęło stację nadawczą po Polskim Towarzystwie Radiotechnicznym, które przypomnę nadawało swoje programy z przerwami od 1 lutego 25 roku. No ale trzeba było zorganizować również pomieszczenia biurowe i studia. No i właśnie przy Kredytowej 1 zorganizowano takie studio uniwersalne. Amplifikatornia, to było studio spikarskie, literackie, muzyczne, wyposażone w dwa mikrofony tylko, a więc tam też były przestoje, kiedy się zmieniały ekipy, które występowały. I tak było do 29 roku, 1929 roku. No, rosnące potrzeby programowe i zobowiązania także licencyjne zmusiły Polskie Radio do wybudowania, a właściwie przekształcenia budynku mieszkalnego przy ulicy Zielnowej. 25. Ten budynek dziś już nie istnieje. To w samym centrum Warszawy. I w tym specjalnie przebudowanym budynku powstało już pięć studiów różnego przeznaczenia, więc było i studio muzyczne, kameralne, odczytowe i spikerskie. No i tam Polskie Radio działało już do wybuchu wojny. Centrum nadawczym, to też już wiemy, była Warszawa i tu powstał projekt reprezentacyjnego gmachu radiowego w okresie międzywojennym. On miał symbolizować takie nowoczesne państwo. To była jedna z ambicji już po odzyskaniu niepodległości. Niestety to marzenie się nie spełniło. Tak, no bo przypomnijmy, po paru latach Polskie Radio musiały rozpocząć pracę i nad nową stacją nadawczą. To się udało. W Raszynie uruchomiono w 31 roku najsilniejszą wówczas stację nadawczą o mocy 120 kW. No ale także Polskie Radio chciało, zresztą tutaj był ogromny udział prezydenta Stefana Starzyńskiego i szefa Polskiego Radia, jego brata Romana Starzyńskiego, rozpoczęła się działalność, żeby wybudować, wtedy kiedy Skarb Państwa przejął już właściwie wszystkie akcje Polskiego Radia, żeby wybudować w reprezentacyjnej dzielnicy, w nowym centrum Warszawy, Mokotów, rejon Puławskiej, Wiśniowej, Batorego, i Polskie Radio nabyło działkę, dosyć dużą działkę, jednohektarową, przy obecnym placu Unii Lubelskiej. No i ogłosiło konkurs. Wygrał Bogdan Pniewski, autor m.in. przedwojennej koncepcji świątyni opatrzności, projekt profesora Niewskiego był imponujący. Miał powstać 21 kondygnacyjny wieżowiec o wysokości 78 metrów. Wielka sala koncertowa o 12 metrach wysokości, budynek studyjny. W drugiej połowie sierpnia 1939 roku rozpoczęto nawet już wykopy. Wycięto część drzew, zwieziono część materiałów, stal, Budowa tego budynku, o którym mówiłeś, miała rozpocząć się w 1939 roku, a zakończyć w 1942, czyli gdyby nie wojna, inaugurowalibyśmy ten właśnie budynek w 1942 roku. Ale przyszła wojna, radio w czasie wojny to zniszczenie, utrata infrastruktury, przerwanie ciągłości tak instytucjonalnej, jak i materialnej, no i dodatkowo ludzkiej, tak, symboliczne wszystkim. zniszczenie głosu kraju. Tak, głos kraju niewątpliwie został zniszczony. Oczywiście w podziemiu działali dawni radiowcy, czego dowodem później było odrodzenie się Polskiego Radia w postaci właściwie dwóch redakcji Polskiego Radia i Radia Błyskawica podczas powstania. Radio działało także przy rządzie na uchodźstwie. Po wojnie, przypomnijmy, w sierpniu 1944 roku polscy komuniści uruchomili w Lublinie radiostację Pszczółka, która no, nadawała głównie komunikaty propagandowe, na inaugurację odczytano manifest PKWN-u, ale w listopadzie 1944 roku właśnie dekretem PKWN powołano przedsiębiorstwo, Państwowe Polskie Radio i od 1 lutego 45 roku jako filia działała na Pradze no, radiostacja radiowa. Ja miałem przyjemność poznać dwie osoby z tego grona, które tworzyły to radio. Władysława Szpilmana, to nie trzeba mówić, ale także moją profesor z Politechniki Gdańskiej, panią profesor Mariannę Sankiewicz, która po przeżyciach obozowych trafiła tam na Targową. 19 sierpnia 1945 roku radiowcy już przeprowadzili się do nowej siedziby. Był to odbudowany Pałacyk Czetwertyńskich. W historii podaje się przy Alejach Ujazdowskich 31, ale wówczas, to przypomnijmy, była Aleja Stalina. Obecnie tam znajduje się ambasada amerykańska. Polskie radio, z tego co wiem, płaciło rodzinie przedwojennych właścicieli za wynajem budynku. W tym budynku przedwojeni inżynierowie zorganizowali kilka studiów. Rozgłośnie dysponowała także dwoma przedwojennymi wozami transmisyjnymi sprowadzonymi z Anglii. Pałacyk Czetwetyńskich to był jednopiętrowy pałacyk, nie spełniał wymagań i rozpoczęła się budowa przekazanego przez państwo Polskiemu Radiu budynku przymyśliwieckiej. Rozgłośnia została oddana do użytku, no jakżeby inaczej, 22 lipca 1949 roku. No i znam tych ludzi, którzy tam wówczas się pojawili. No to było cudo. 12 studiów muzyczne, teatralne, literackie, odczytowe, spikerskie. Oddano tam także do użytku nowoczesny zespół emisyjny dla programu pierwszego, później dla dwójki emitowanej na falach średnich. Lata powojenne to odbudowa zburzonego miasta, w tym również budowa kompleksu przy Alei Niepodległości 77. Ten nasz budynek radiowy oddano do użytku w dniu 31 marca 1957 roku. Tu obecnie się znajdujemy, rozmawiamy w jednym ze studiów radiowych. Redakcje i studia przenosiły się w latach 50. i 60. Tak długo zasiedlano ten budynek. No i później w latach 90. ale powiedzmy, że na Myśliwieckiej pozostał program Trzeci Polskiego Radia. Przez wiele lat działał teatr radiowy, teraz działa studio dokumentu i reportażu. A jeśli chodzi o tę siedzibę przy Alei Niepodległości, to oczywiście legendy są różne. Ten budynek zaprojektowany także przez profesora Bogdana Pniewskiego, tego, który projektował przedwojenną siedzibę radia. Ta siedziba miała służyć rozgłośni dla zagranicy kraju powołane jeszcze przed październikiem 1956 roku. Władze komunistyczne powołały tę strukturę jako narzędzie propagandowe, skierowane do polskiej emigracji i do polemiki z rozgłośniami zachodnimi, takimi jak Radio Wolna Europa czy Głos Ameryki. Ale po październiku 1956 roku zmieniono przeznaczenie tego budynku. No i właśnie tutaj wprowadził się program pierwszy polskiego Radia, publicystyka, później wiele, wiele innych programów, dyrekcja radia, orkiestra Trzaskowskiego tutaj w studiu, które obecnie nosi imię Szpilmana, nadawała. I może jeszcze powiedzmy, że w 91 roku, bo o tym się niewiele pamięta, radio wzbogaciło się o nową ważną część, rozgłośnie centralną 3, Myśliwiecka 1, Malczewskiego, Róg Niepodległości 2. I Przyworonicza teraz to jest kompleks właściwie teatralno-nagraniowy. Studia... Bardzo ważny ze studiem Lutosławskiego. Mm -hmm. Ja miałem przyjemność nadawać temu studiu nazwę. Tam powstawały świetne utwory, bo tam świetne studia nagraniowe muzyczne. Zbigniew Preisner, Jan Paweł Kaczmarek, muzykę do filmów które potem wygrywały Oscary, tworzyli. Wspaniałą akustykę tego studia zaprojektował profesor Witold Straszewicz, teraz z Uniwersytetu Muzycznego. No a najnowszą siedzibą radia, między innymi Informacyjnej Agencji Radiowej PR24 i Archiwum, jest budynek wybudowany, no, w czasach pochwale się mojej prezesury, tuż obok przy ulicy Mozelewskiego. Połączony łącznikiem ze starym budynkiem. Tak jest. Muszę zapytać Ciebie jako inżyniera, również byłego prezesa. Zmiany technologiczne wymuszały i nadal wymuszają ewolucję, wpływają na przebudowę radiowych studiów, modernizację, adaptację tych naszych siedzib do nowych potrzeb. Na przestrzeni lat jak się zmieniała funkcjonalność budynków? No tak, trzeba było i to jest ta wielka rewolucja od początku lat 90-tych scyfryzować radia. Przypomnijmy w Polskim Radiu najpierw nagrania, potem w 94 roku stworzyliśmy jedną z największych nie tylko w Europie sieci cyfrowej dystrybucji wszystkich programów radiowych. Rozpoczęliśmy też przygotowania do cyfrowej emisji no i nawet próbne na emisje w systemie DAP już w 1995 roku. No i to wymusiło Przebudowę wielu studiów, przebudowę, wyposażenie w nową strukturę, w nowe konsolety, także w nowe mikrofony. Studia, moim zdaniem, będą cały czas potrzebne. Profesjonalne radio powinno jednak mieć profesjonalne studia z dobrze wytłumionym pokojem do nagrań, z dobrymi realizatorami, jak chociażby ten, który dzisiaj nas nagrywa, Krzysztof Sagan. Ja pamiętam, że kiedyś rozmawiałem z profesorem Andrzejem Czyżewskim, specjalistą od elektroakustyki. Zapytałem go, jaka będzie przyszłość radia. On powiedział, powołując się na autora książki Życie po erze telewizji, takiego George'a Glidera, on nazwał tę epokę teleputerem. Teleputer to rzecz ważna, sztuczna inteligencja to rzecz ważna. Najbardziej liczy się jednak człowiek i... Sztuczna inteligencja, narzędzia cyfrowe, zarówno nagrywania, emisji, dystrybucji to są jedynie narzędzia, a do dobrego radia potrzebni są jednak dobrzy fachowcy, którzy będą chcieli solidnie przygotowywać się do rozmów, tak jak ty, Kasiu. <głos> dziękuję bardzo. Drodzy słuchacze, miło było wspomnieć historię Polskiego Radia. Będziemy wracać do tematów związanych z naszymi rozgłośniami. Redaktorowi Krzysztofowi Michalskiemu dziękuję za przypomnienie faktów historycznych. To ja bardzo dziękuję. Słuchacze, zapraszam za chwilę. Kolejna rozmowa Eureki. Parara, parara, parara. Piosenka, Piosenka jest dobra, dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to sąd dla szansą. Piosenka to jest klinek na splinek. Na brzydki bliźniego uczynek Na bracie rzucony na rynek Na taki, jakiś, nie taki ten byt Piosenka pomoże na wiele Na co dzień jak i na niedzielę Na to, to żebyś, żebyś ty patrzył wesele Piosenka kancona slit. lit Bo to wiążą słowo z dźwiękiem Kompozytor i ten drugi Żebyś nie był bez piosenki Żebyś nigdy jej nie zgubił Żebyś w sytuacji trudnej mógł Lub mogła szepnąć ze wdziękiem Życie czasem nie jest cudne Ale przecież mam piosenkę Pararararara, parara, parara, parara Piosenka jest dobra na wszystko Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską Piosenka podniesie ci ją bararara. Piosenka to sposób z refrenkiem Na inną, nieladną piosenkę Na ładną niewinną panienkę Piosenka to są ta szansą Piosenka to jest klinek Na splinek Na brzydku bliźniego uczynek Na braczek rzucony na rynek na taki, na taki, jakiś, nie taki ten byt Piosenka pomoże na wiele na co dzień, jak i na niedzielę, na to, żebyś ty pasz weselej i słowa, melodia i rytm. O. Jedynka. To jest radio. Słuchają państwa audycji popularno-naukowej. To jest eureka i pora na rozmowę o zamkach, ale nie z perspektywy historycznej, tylko współczesnej, która pokazuje nam, jak dziś Polacy rozumieją pojęcie zamku. Czym on jest w przestrzeni architektonicznej i również społecznej? W studiu witam gościa. Jest ze mną pan Kuba Snopek, badacz architektury, kurator wystawy w Zamku Królewskim pod tytułem Ostatni Zamek. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Wprowadza pan pojęcie zamczystości, zupełnie nowe. Czym ono jest dla nas i co również o nas mówi? Zamczyste jest wszystko to, co wygląda jak zamek i czego doświadczamy jak zamku. Chociaż niekoniecznie jest zamkiem. Wprowadziłem to pojęcie dlatego, że zamki to jest domena historyków. I kiedy tylko zaczynamy mówić o zamkach, to zaraz włączają się nam różne narzędzia z zakresu historii sztuki, historii, opowieści o dawnych czasach, a zamczystość to jest coś, co jest tutaj i teraz. Można zbudować blok, dodać mu kilka blanków i on będzie zamczysty. Powiedzmy wobec tego o typologii zamku, no bo wspomniał pan o pewnych elementach koniecznych do tego, aby budowla była zamkiem. Musi spełniać pewne właśnie no, warunki urbanistyczne. No, żeby była zamkiem, to ta typologia jest określona właśnie przez historyków architektury. Bardzo wielu z nich spiera się, kiedy w ogóle powstały pierwsze zamki i czy zamki to są europejskie elementy, czy można nazywać rzeczy z Bliskiego Wschodu zamku. Gdzie jest granica między pałacem a zamkiem? Natomiast ja interesuję się zamczystością, czyli pewnym obrazem zamku, który wynika z popkultury. Jesteśmy cały czas bombardowani różnymi zamkami, obrazami prawdziwych zamków, takich jak Carcassonne, Neuschwanstein, Wawel, Malbork, zamków nieprawdziwych, takich jak w grach komputerowych albo w serialach. I z tego wszystkiego składa się pewien obraz, w którym istnieją elementy, które definiują zamek. Tych elementów jest dziesięć, wśród nich są oczywiście wieże, blanki, wieże stacznej obrony, ale są również takie elementy nieoczywiste. Na przykład zamczyste jest to, co się spiętrza. Budowla, która powstała takim jednym ruchem ręki architekta jest mało zamczysta, natomiast to spiętrzanie się z różnych elementów sugeruje upływ czasu, sugeruje, że to jest coś starego. Inny element zamczystości, który jest bardzo mało oczywisty, to jest to, że zamki na tym obrazie zamczystym zawsze są wyizolowane z kontekstu. Są w przyrodzie, są nad wodą, są poza miastem. W rzeczywistości tak nie jest. Wyżej położone. Są oczywiście wyżej położone, dlatego że zamek sugeruje jednak władzę, hierarchię, sugeruje to, że jest tam król, rycerz albo jakaś inna ważna persona. Wobec tego oczywiście, że zamek musi być wyniesiony w górę. I most jeszcze. Jako Most. element niezbędny. Most jest właśnie elementem tego obrazu, który jest bardzo ważny. Z jednej strony on sugeruje, że zamek można zamknąć. To znaczy on nie jest, nie jest inkluzywny, nie jest dla wszystkich. Jest ktoś zawsze, kto decyduje, kto może wejść, kto nie. A z drugiej strony to jest taki typ architektury, która jest pełna teatralizacji i te mosty, te przejście właśnie z jednego miejsca do drugiego, które bardzo często widzimy w kinie albo właśnie w grach komputerowych, to jest część właśnie tego repertuaru wizualnego zamczystości. Tak więc Zamek jako przestrzeń do analizy, do tego, aby opowiedzieć o tym, jakie zamki budujemy czy odbudowujemy współcześnie w miastach takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań, czy możemy sięgnąć też do tego szlaku w Krakowsko-Częstochowskiej. Granica pomiędzy budową nowego zamku a odbudową jest bardzo płynna. Naukowcy się bardzo dużo spierają właśnie o odbudowę, o autentyczność, o to co wolno, czego nie wolno. Ja się skupiam na tym, że te budynki zaczynają wyglądać jak zamki, wyglądać zamczyście. I mamy w Polsce bardzo wiele różnych przykładów. Mamy z jednej strony no znaną w tej chwili z memów i z internetowych różnych rozmów Stobnicę, która jest zupełnie nowym obiektem. Tam nigdy niczego nie było, został zbudowany zamczysty obiekt, razem z nim zostało wybudowane jezioro, żeby się w nim Odbijał. Więc ogromnej skali inwestycja, która z historią nie ma nic wspólnego, poza tym, że tworzy nową historię, do której, nie wiem, za 150 lat ludzie się będą odwoływać. Na zupełnie drugim biegunie jest na przykład Zamek Królewski w Poznaniu, czyli zamek, który w historii istniał, rzeczywiście istniał. To jest zamek Przemysła, króla. Miały tam miejsce bardzo ważne wydarzenia historyczne, ale z biegiem historii ten zamek zanikł, zwietrzał, przestał istnieć, został połknięty przez inne budowle i wydarzenia historyczne i na początku XXI wieku został odbudowany, w cudzysłowie mówię, zrekonstruowany. Została zbudowana tak naprawdę zupełnie nowa inwestycja, taka makieta na reliktach archeologicznych, bo nie wiemy, jak ten zamek wyglądał. Jest zamek w tylko gdzie również istniał zamek, istnieją jakieś relikty archeologiczne, natomiast ta część zamku, która jest na górze, ponad ziemią, nie jest zgodna z um, historią. Jest zamek w Bobolicach, to była taka ruina właśnie w Krakowsko-Częstochowskiej, która została częściowo odbudowana i tam spory historyków na temat autentyczności były ogromne, łącznie z tym, że jeden z nich został wezwany przez inwestora do sądu za to, że nazwał ten zamek nieautentycznym. Zresztą chyba ten zamek grał w Koronie Królów. Różnych zamków powstaje sporo. Teraz, kiedy kończyliśmy wystawę, kiedy już nie było miejsca na to, żeby cokolwiek dodać, okazało się, że koło Sandomierza w gminie Dwikozy wyrósł nowy zamek za drzewami, pojawiła się wieża. To jest jak najbardziej współczesna sprawa, to się cały czas dzieje. Obecnie mamy do czynienia z taką filozofią zamkową, bo to byłaby nasza i tradycja, i ambicja, i poczucie tożsamości narodowej. Wydaje mi się, że budowanie zamków to jest bardzo polska sprawa. Oczywiście są inne narody, które lubują się w zamkach. To są Niemcy, to są Węgrzy, Litwini, ale nie wszystkie. To nie jest tak, że zamki buduje się wszędzie. Wszędzie w tej chwili na świecie powstaje taka nostalgiczna architektura, ale ona ma bardzo różne formy. Przybiera formy takie jak lokalny kontekst. I wydaje mi się, że zamek to jest coś, co Polacy po prostu lubią. W toku tego researchu, tych badań, zdaliśmy sobie sprawę, że bardzo często w odbudowie tych zamków uczestniczą ludzie, którzy mają zupełnie różne poglądy polityczne. To są różne regiony, to są różni inwestorzy i publiczni, i prywatni, i jakieś muzeum, i samorządy też często w tym uczestniczą, więc wydaje mi się, że to jest jakaś taka rzecz, która łączy wszystkie różne warstwy polskiej kultury i polskiego społeczeństwa na dobre i na złe. Zamek jest w narodzie w ogóle i społecznej, i literackiej bardzo silnym symbolem, który działa na wyobraźnię. Myślimy o dawnych budowniczych, na przykład o mieszkańcach, czy ich życiu. I patrząc na te budowle, jak pan twierdzi, popadamy w iluzję, ponieważ ideę zamków, które dziś zwiedzamy, czy to we Francji, czy w Niemczech, czy w Polsce, mówiąc w skrócie, pan to za chwilę pewnie rozwinie, pochodzą z XIX wieku. To jest w ogóle bardzo duża sprawa, że teoria architektury współczesnej mówi o tym, że otaczają nas architektura wpływa na to, jak myślimy, że czytamy architekturę jak obrazy, jak pewne komunikaty, opowieści wizualne i czytamy je kątem oka. To nie jest tak, że czytamy tak, jak świadomie się czyta tekst, tylko podróżując, poruszając się przez ulice i szosy, po prostu podświadomie czytujemy różne rzeczy. I teraz to, o czym jest ta wystawa, czyli to, które zamki są prawdziwe, a które nie są, co jest iluzją, a co nie jest, jest w tej sprawie no, dosyć zasadnicze, dlatego że jeżeli my czytamy te komunikaty i one nas kształtują, no to miejmy świadomość, co z tego jest prawdą a co tą prawdą nie jest. Tak, wydaje mi się, że ta fala zamczystości, która się przez Polskę przetacza, to jest powrót do przeszłości, ale niekoniecznie jest to powrót do średniowiecza. Znaczy można to czytać jako powrót do średniowiecza. Jeden z autorów książki, Ostatni Zamek, mówił, że to jest bezpieczny okres, do którego się wraca, bo to jest tak daleko od dzisiejszych czasów, że nie ma dzisiejszych konfliktów, ale ja mam taką hipotezę, że to jest również równolegle powrót do XIX wieku, kiedy się kształtowały narody i kiedy w taki dosyć frywolny sposób kształtowano zabytki, odkrywano w cudzysłowie gotyk i budowano różne właśnie takie państwotwórcze obiekty, Francuzi szczególnie, ale też Niemcy Malbork odbudowali wówczas i zregotyzowali po to, żeby stworzyć właśnie taką narodową narrację. I tutaj moja hipoteza polega na tym, że Polacy ten kluczowy XIX wiek opuścili, Tak, nie mieliśmy wtedy takiej możliwości, żeby kształtować tą przestrzeń wokół siebie. I być może w tej chwili trochę w XX wieku, XXI nawet wieku, nadrabiamy to, co nie zostało zrobione w XIX wieku. Aby zgłębić temat, zaprosimy słuchaczy na wystawę do Zamku Królewskiego w Warszawie. Pan jest autorem tej ekspozycji i tu właśnie widzimy tę koncepcję zamczystości polskiej jej wizualizację. Wystawa składa się z wielu interpretacji tej zamczystości, takich wizualnych interpretacji. Ode mnie pochodzi tak naprawdę tylko ten termin zamczystości, jego zdefiniowanie. Natomiast zaprosimy Prosiłem na wystawę po pierwsze fotografów i fotografki. Jest Nicolas Grospier, który jest fotografem modernizmu, fenomenalnym, no, modernizm z odwrotnością zamków, a jednak on zgodził się, żeby sfotografować zamki. To jest niesamowite, jak patrzymy na sześć zamków fotografii zamków, które on stworzył, one są w różnym stopniu autentyczne. Niektóre zupełnie nie, niektóre trochę. I na fotografiach nie widzimy tej różnicy, bo fotografie są zrobione bardzo profesjonalnie, takie portrety. Mamy fotografię Mateusza Pawlukiewicza, fotograf, który zjeździł całą Polskę w poszukiwaniu takich niewielkich obiektów zamczystych, które są budowane przez prywatnych właścicieli. I tutaj mamy takie ogromne spektrum właśnie e, niewielkich obiektów zamczystych. Trzecią fotografką jest fotografka Marta Eismont, która specjalizuje się w dokumentacji budowy, architektury i tutaj ona stworzyła taką serię fotografii zamków, które właśnie przeszły remont. Czasem to są duże remonty, czasem to są bardzo małe remonty, ale to co łączy tą serię fotograficzną to jest materialność. To jest to, że widzimy, że te wszystkie budynki, mimo że są stare, są tak naprawdę jak spod igły, tworzą takie wrażenie, że są zupełnie nowe. Poza fotografami na wystawie swoje prace wystawią architekci. Mamy dwa projekty architektoniczne, Stopnicy i właśnie zamku w Poznaniu. Mamy również zamek Kermoren, który jest zamkiem z gry komputerowej Wiedźmin. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, bo to jest mocny obraz, który widziało bardzo wiele milionów osób na świecie. Być może najbardziej popularny polski zamek. Końcowy element tej wystawy mamy sztukę współczesną. Autorkami są artystki z kolektywu Turnus, które zbudowały własny zamek, który jest taką trochę krytyczną reinterpretacją zamczystości. Proszę Państwa, mówiliśmy o zjawisku zamczystości polskich zamkach, dawnych i współczesnych. Ja chciałabym gorąco polecić lekturę książki pod tytułem Ostatni Zamek, gdzie znajdą Państwo wiele informacji o nowoczesnym spojrzeniu architektonicznym na historię zamków. Dziękuję mojemu gościowi, panu Kubie Snopkowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A słuchaczy zapraszam za kilka chwil kolejna część Eureki. To jest radio. To jest audycja Eureka w programie Pierwszym Polskiego Radia. Pora na przypomnienie historii złożonych 1 kwietnia 1656 roku ślubów króla Jana Kazimierza w Katedrze Lwowskiej. W studiu witam gościa programu. Jest ze mną pan profesor Konrad Bobiatyński z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Potop szwedzki. Tym samym kryzys Rzeczpospolitej wiązał się z upadkiem autorytetu władzy królewskiej. Zapanował chaos polityczny. Niewątpliwie sytuacja była absolutnie tragiczna. 1655 rok to był całkowity rozkład wewnętrzny państwa polsko litewskiego Państwo to zostało zalane z różnych kierunków przez nieprzyjaciół. Wojska moskiewskie zajęły prawie całe Wielkie Księstwo Litewskie, Razem z kozakami podeszły pod Lwów. Natomiast do Wielkopolski wkroczyły wojska szwedzkie. Pod ujściem kapitulowały oddziały miejscowe wielkopolskie. Natomiast armia zawodowa, zaciężna nie była w stanie powstrzymać przeciwnika, który zdobył Warszawę, podszedł pod Kraków i wtedy król zdezerterował z pola walki, uciekł na Śląsk, no i to oznaczało, że jakby wycofał się z tej umowy społecznej, którą miał z poddanymi. Doszło do całkowitego rozkładu wojska, społeczeństwa, które zaczęło masowo przechodzić na stronę Szwedów i de facto państwo polsko-litewskie w dotychczasowym kształcie przestawało istnieć. Nie wiadomo było, co będzie za kilka miesięcy. Oczekiwano że król już nie wróci do kraju. Oczekiwano elekcji na tron Karola X Gustawa, króla Szwecji i w tej sytuacji tak naprawdę przyszłość stała pod jednym wielkim znakiem zapytania. I religia miała stać się narzędziem mobilizacji społecznej. Panie profesorze, kto wymyślił tę uroczystość ślubów? Jaki miał być jej cel i rezultat? W ostatnich dwóch miesiącach 1655 roku Szwedzi wkroczyli do Rzeczypospolitej nie po to, aby nieść wyzwolenie od Jana Kazimierza. Celem okupacji szwedzkiej, celem agresji szwedzkiej było przede wszystkim zdobycie Prus Królewskich, zdobycie portów z Gdańskiem na czele po to, aby domknąć program Dominium Maris Baltici, opanować północne wybrzeża Morza Bałtyckiego. Szwedów ogromnie zaskoczyły sukcesy wojskowe, zajęcie tak ogromnych płaci kraju, a ponieważ podczas wojny trzydziestoletniej zaczęli oni bardzo skutecznie stosować metodę wojna żywi wojnę, to od razu obłożyli dobra magnaterii i szlacht bardzo uciążliwymi świadczeniami na rzecz armii. Co prawda magnateria i szlachta masowo dostawała tak zwane czyli takie listy żelazne, które miały te majątności chronić przed zniszczeniami wojennymi, ale nie ulega wątpliwości, że bardzo szybko sielanka się skończyła. Jesienią 1655 roku w Wielkopolsce rozpoczął się ruch antyszwedzki, Ogromnym błędem ze strony Szwedów były nie tylko te stacje wojskowe, ale przede wszystkim uderzenie w religię katolicką. Słynne oblężenie Jasnej Góry rozpoczęte pod koniec listopada 1655 roku. Oczywiście pewne uzasadnienie militarne ono miało, czyli obsadzenie granicy z państwem Habsburgów. Przede wszystkim Szwedami kierowały pobudki ekonomiczne, czyli złupienie tego, co tam szlachta oddała na przechowanie, złupienie legendarnych kartów jasnogórskich, a dla społeczeństwa Rzeczypospolitej przede wszystkim było to targnięcie się na świętość, kult Matki Boskiej i to rozpoczęło proces konsolidacji społeczeństwa przeciwko najeźdźcom. No oczywiście warto też powiedzieć, że Rzeczpospolita została zalana w 1655 roku przez wojska innowiercze. Z jednej strony mamy luterańskich Szwedów, z drugiej strony prawosławną Moskwę i prawosławnych Kozaków. Później do wojny włącza się kolejni sprzymierzeńcy z Szwedów, czyli Brandenburgia, kalwinistyczno-luterańska, później Książę Siedmiogrodu. Rzeczpospolita jest takim przedmurzem chrześcijaństwa, oblężoną twierdzą, która broni się przeciwko wojskom innych wyznań. I w tej sytuacji katolicyzm jest niezwykle ważnym elementem jednoczącym całe społeczeństwo. Niewątpliwie właśnie taka była podstawowa geneza ślubów lwowskich. Wybrano Lwów jako symboliczne centrum tego wydarzenia. Z udziałem elit, duchowieństwa, okoliczności, tak jak pan profesor mówi, militarne i polityczne były krytyczne w owym czasie, no ale mobilizacja była ogromna, aby przeprowadzić tę uroczystość. Na początku 1656 roku wolne od wojsk nieprzyjacielskich były tylko niewielkie enklawy całym kraju, czyli Gdański, okolice właśnie te pruskie różne miasta, zdobywane też częściowo przez Szwedów. Gdańsk nigdy nie wpadł w ich ręce. To było kilka miast prywatnych, jak Zamość, to był Kamieniec Podolski, no i wojska nieprzyjacielskie, szwedzkie nigdy nie dotarły do Lwowa. Lwów się obronił jesienią 1655 roku przed wojskami chmielnickiego i wojskami moskiewskimi i to tam król podążył ze Śląska, aby w oparciu o zasoby tego bardzo bogatego miasta również o zasoby demograficzne tej części Rzeczypospolitej, rozpocząć proces odbudowy armii koronnej. To była podstawowa przyczyna, dlaczego akurat wybrano ten bardzo ważny ośrodek. No w końcu drugie pod względem liczby mieszkańców w Rzeczypospolitej. Jak już powiedziałem, niezwykle bogaty ośrodek handlowy. Inspiracje samej uroczystości złożenia ślubów czerpano z przykładu francuskiego. Tak, zapewne Jan Kazimiec wzorował się na królu francuskim Ludwiku XIII, który w 1638 roku podobne śluby uczynił. Oczywiście inspirować go do tego mogła żona królowa Ludwika Maria, która doskonale znała okoliczności i myślę, że tutaj rola, prawie zawsze jej wpływ na męża był bardzo znaczący. W złożonych przez króla Jana Kazimierza ślubach łączyła się zarówno religia, jak i polityka. Były to obietnice reform. Oczywiście religia, czyli zjednoczenie wokół sztandaru obrony katolicyzmu całego społeczeństwa, uczynienie z Maryi Królowej Polski. Natomiast towarzyszyły też temu pewne obietnice społeczne, mianowicie król obiercał stanowi włościańskiemu chłopom ulżenie ich ciężarom. To było bardzo ogólnie ujęte. Trzeba od razu powiedzieć, jakie były cele takiego kroku. Przede wszystkim chodziło o to, żeby stan trzeci, czyli te grupy społeczne, które pozostawały poza obrębem ówczesnego narodu politycznego, których świadomość narodowa była mocno dyskusyjna, żeby one stanęły w obronie tronu, żeby one stanęły do obrony kraju, do obrony religii przeciwko luterańskim najeźdźcom. Trzeba było dostarczyć, mówiąc kolokwialnie, mięsa armatniego, które miało szturmować. Mury twierdz zajętych przez Szwedów. No i trzeba od razu powiedzieć, że ten akt spotkał się z dużym odzewem właśnie chłopstwa, i wielotysięczne masy garnęły się pod sztandary królewskie i odegrały ważną rolę, chociażby podczas mającego miejsce kilka miesięcy później oblężenia Warszawy i zdobycia tego miasta. Natomiast trzeba też od razu powiedzieć, że obietnice królewskie były trochę zamkami na piasku. Oczywiście, nikt realnie w tamtych czasach nie myślał o zniesieniu poddaństwa czy też zniesieniu pańszczyzny. Być może gdyby były jakieś możliwości gospodarcze, to pomyślano by o tym, żeby trochę zmienić powinności chłopów i może ulżyć im trochę w pańszczyźnie. Ale zniszczenia na skutek Potopu Szwedzkiego były tak ogromne, że wszystko to pozostało jedynie na papierze. Panie profesorze, wykorzystano tę symbolikę religijną. Również w czasie wojny budowano taką narrację narodu wybranego. Tu zwróćmy uwagę na działalność Andrzeja Boboli. No, kaznodzieja Królewski oczywiście być może odegrał pewną rolę właśnie tutaj w doprowadzeniu do tego aktu. No, warto generalnie wspomnieć, iż wtedy panowała atmosfera właśnie obrony zagrożonego tronu i ołtarza. Powszechnie oskarżano o sprowadzenie Szwedów, miejscowych dysydentów, protestantów. Ucierpiała wtedy szczególnie jedna grupa, która zresztą pozostawała poza obrębem tak zwanej zgody sandomierskiej która pozostawała poza obrębem dopuszczalnych norm religijnych, czyli Arianie, antytrynitarze, którzy podważali kult Trójcy Świętej, już od dawna chciano ich pozbawić praw politycznych. W 1658 roku to oni właśnie stali się kozłem ofiarnym i na mocy decyzji Sejmu zostali wygnani z Rzeczypospolitej. No niewątpliwie mamy wtedy do czynienia z takim procesem konfesjonalizacji, budowy państwa jednowyznaniowego. Wkrótce inne grupy różnowiercze również pozbawiane są kolejnych praw politycznych, natomiast katolicy staje się de facto religią panującą, aczkolwiek zawsze i tak miał dominującą pozycję w tym państwie. Panie profesorze, wielka uroczystość śluby lwowskie króla Jana Kazimierza. W późniejszym okresie zostało to wydarzenie uwiecznione na obrazie Jana Matejki. Czy spełniło cele propagandowe? Jakie były echa i następstwa? Tu już pan mówił o tym udziale chłopów, a z perspektywy historycznej... No, z perspektywy historycznej wygląda to trochę anachronicznie. No Oczywiście pamiętajmy, że przede wszystkim te deklaracje Jana Kazimierza dotyczące ulżenia doli chłopskiej i poprawienia ich sytuacji nie miały żadnych szans na realizację w ówczesnej sytuacji ustrojowej, społecznej. Pamiętajmy, że narodem politycznym, jedyną grupą społeczną, która posiadała pełnię praw i wolności, posiadała prawo wyboru króla, posiadała prawo wyboru posłów na Sejm mogła zasiadać w tym Sejmie, była gremio szlachta. Nie istniała jakakolwiek zgoda społeczna co do tego, aby z jednej strony doprowadzić do przyznania tych praw szerokim rzeszom społeczeństwa, a z drugiej strony i chyba ta grupa nie była na tyle świadoma swoich żądań, roszczeń politycznych, żeby utworzyć jakiś trwały program polityczny, który miałby na celu zmianę ówczesnej sytuacji. Panie profesorze, we współczesnych badaniach historycznych jakiej ocenie poddawane są śluby Jana Kazimierza i ich okoliczności? Podkreśla się po prostu... To, że chwila była tak dramatyczna i okoliczności były tak naglące, że trzeba było podjąć takie kroki w celach, o których już mówiłem. Po prostu po to, żeby skonsolidować wszystkie grupy społeczne do obrony tronu, do walki ze Szwedami i do tego, żeby skutecznie oczyścić kraj z nieprzyjaciół. Bo prawda jest taka, że 1656 rok to był cudowny rok, który przyniósł diametralny zwrot w sytuacji wojennej. I rozpoczął proces wypierania nieprzyjaciela z terytoriów Rzeczypospolitej. Pod koniec tego roku zdecydowana większość miast polskich była już wolna od wojsk szwedzkich. Nie byłoby to możliwe, gdyby sił armii zaciężnej nie wspomogły kontyngenty z innych grup społecznych. Proszę Państwa, przypomnieliśmy wydarzenia z historii XVII-wiecznej Rzeczpospolitej, które przedstawił Pan Profesor Konrad Bobiatyński z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo Panu dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Słuchaczom dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Katarzyna Jankowska. Jedynka. Polskie Radio. Pip, pip, pip, pip, pip.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 My heart on the side of my sleeve With something I can hardly believe Let me take valleyed Cuz love is all we need Autopromocja 4 pory roku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 Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Mariusz Dąbrowski zapraszam. Autostrada A2, odcinek węzeł Wiskitki, węzeł Skierniewice w pobliżu Piasków na 400 km. Po zdarzeniu sześciu autosobowych zdarzeniu w którym trzy osoby zostały ranne, zablokowany pozostaje lewy pas jezdni w kierunku Poznania. S2K, Warszawa, węzeł Opacz, 462 km. Zderzenie czterech autosobowych i samochodu dostawczego. Tu nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest lewy i środkowy pas jezdni w kierunku Terespola. Autostrada 4, odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie w pobliżu Piotrowic na 129 km. Zderzyły się dwa auta osobowe Nikt nie ucierpiał, zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Autostrada 6, odcinek. Radzi Szewo Szczecin. Węzeł klucz 11 km. Awaria ciężarówki. Na jezdni w kierunku Goleniowa zablokowana została część pasa zjazdowego z autoslady A6 na ekspresową S3. Droga ekspresowa S19. Odcinek do Marac-Krościenko-Wyżne. Węzeł Krosno. 526 km. W ciężarówce zabrakło paliwa. Kierowca drugiego. Pojazdu ciężarowego chcąc ominąć przeszkodę zjechał na pobocze blokując zjazd z ekspresowej dziewiętnastki na krajową dziewiętnastkę w kierunku Rzeszowa. Droga Krajowa nr 63, Giżycko-Orzyż, Świny 51 km zdarzenie dwóch autosobowych, dwie osoby ranne, droga zablokowana i droga Krajowa nr 78, Siewierz-Zawiercie, w pobliżu Zawiercia, na 4, 114 km zdarzenie trzech ciężarówek, jedna osoba poniosła śmierć, zablokowana jest jezdnia w kierunku Zawiercia.